Dobre Siemaneczko i cześć. Radioafera 98 i 6. Właśnie wybiła godzina 16, w związku z tym czas na. Studencki Patrol na 98 i 6. Za realizację dzisiejszej audycji odpowiedzialny jest Marcel Golonka, natomiast przy mikrofonie Jakub Piurka. Już za niecałe 10 minut w, w naszym studenckim patrolu mamy przyjemność gościć. Mianowicie naszym gościem będzie pani Martyna Płaczek z sekcji prasowej i portali społecznościowych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tematem naszej rozmowy będzie 29. edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. O godzinie 16.30 mini audycja odrestaurowani, o godzinie 17.30 mini audycja pod tytułem Ekonomia Szczęścia. Do tego oczywiście konkurs, dużo informacji akademickich i dużo dobrej muzyki. A skoro już jesteśmy przy dobrej muzyce, zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu. Tropiki, podróż powrotna. Przy okazji dzisiejszego wydania Studenckiego Patrolu mamy dla was oczywiście konkurs, w którym nagrodą jest jedna wejściówka podwójna. Na koncert Michael Pipo Quincha Quartet, który odbywa się 19 kwietnia bieżącego roku w Blue Note'cie. I aby wziąć udział w tym konkursie należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko. No i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Gdybyście mogli pójść na ten koncert z dowolnym wykonawcą, kogo byście wybrali jako osobę towarzyszącą? Odpowiedź rzecz jasna należy uzasadnić. Na Wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Autopromocja Jazz Awangarda Muzyka improwizowana Audycja Wiek Awangardy Zapraszamy z wtorku na środę po północy.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 Reklama studencki patrol na dziewięćdziesiąt osiem i sześć. Why I can read it bagging dimes, now we of rhymes. Body bags, price tags on your forehead. Nine times out of ten, young niggas are nine of ten when that line becomes thin. Be a killer or a fireman. Fill up the is pen if I needed to right my wrongs. I can't deny sin. Condolences through these palms. I remember when your cousin was coming home. My bitch, what well, we plotted to kill him 'cause we ain't know him. Unfamiliar faces make like niggas nervous Convicted court cases might hit the surface Restricted territories might come through lurking We ain't want none of that urgent call Llama well, at turban fall all my identity Percocets for all the headaches I'm about to bring Confetti, tumble out this barrel as soon as it ring You ready? That was the word for we moved on a Treat him like Joe the plumber. I wonder if someone coming can see this tool on him. Immature and retarded is what you call me. Your cousin won't come home from the pen, but from the army. If I could write my wrongs the pen is first, I read. Even throw a bullet, hit him in the leg, still walk on by. W wydaniu Studenckiego Patrolu mamy przyjemność gościć Panią Martynę Płaczek z sekcji prasowej i portali społecznościowych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tematem naszej rozmowy będzie 29. już edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałbym zapytać, co łączy naukę i sztukę? że pozornie, może wydawać się, że nic, ale w naszym festiwalu...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 interpretacji, też te obie dziedziny opierają się na kreatywności, na poszukiwaniu granic między tym, co już znane, a tym, co jeszcze niepoznane. Zarówno naukowcy, naukowczynie, czy też artyści i artystki zadają sobie pytania i próbują odpowiedzieć o rzeczywistości tylko przy użyciu innych narzędzi. Także nauka i sztukę łączy naprawdę bardzo dużo. No właśnie, a czym w związku z tym jest Poznański Festiwal Nauki i Sztuki? Myślę, że nasi słuchacze mogą już znać nasz festiwal. Jest to 29. edycja. To jedno z najważniejszych wydarzeń, które popularyzuje naukę i sztukę właśnie w naszym regionie. Powstał z inicjatywy środowiska akademickiego. Jest właśnie organizowany przez Poznańskie Uczelnie Publiczne ze współpracą z partnerami naukowymi i kulturą. Także zrzesza ze sobą tutaj uczelnie wyższe, które przedstawiają miłośnikom nauki, ale też ciekawym świata to, co dzieje się w murach uczelnianych. A czy wydarzenie skierowane jest bardziej dla miłośników nauki, czy jednak sztuki? Myślę, że festiwal nie, nie faworyzuje tutaj żadnej grupy. Jest skierowany do wszystkich ciekawych świata, tak jak już powiedziałam. Zarówno dla pasjonatów, miłośników nauki, ale też właśnie sztuki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że właśnie taką największą wartością naszego festiwalu jest to, że łączymy te dwa światy, łączymy te dwa obszary ze sobą. A połączenie nauki i sztuki to bardzo ciekawa koncepcja. Co ona oznacza w praktyce? W praktyce festiwal połączenie w Festiwalu Nauki i Sztuki myślę, że, że tak naprawdę praktyką to są właśnie te wydarzenia, które przekraczają tradycyjne podziały. My tutaj możemy zaprosić serdecznie naszych słuchaczy do wystawy, które są inspirowane nauką na wykłady z różnymi elementami arty, artystycznymi, na eksperymenty, na tworzenie, na spotkanie się w tak naprawdę wirującym świecie nauki i sztuki, że wszystko co dzieje się tutaj praktyczne, a jest przedstawiane w taki sposób dla odbiorców, żeby mogli dotknąć i doświadczyć tego na własnej skórze. No właśnie, a jakiego rodzaju aktywności czekają na uczestników wydarzenia? Myślę, że o aktywnościach można szeroko przeczytać na naszej stronie internetowej, ale będziemy przede wszystkim w tym roku popularyzowali temat jakości, jakości w życiu codziennym, jakości w nauce, jakości w kształceniu, jakości też właśnie tutaj w obszarze artystycznym, więc można wziąć udział w szeregu różnych tematów, mamy ich kilkaset dosłownie. Każdy uniwersytet, każda uczelnia czy akademia oferuje swój pakiet um, tych, tychże wydarzeń. Myślę, że możemy powiedzieć na przykład o tym, e, o nowoczesnych technologiach, o m, prawidłowym żywieniu czy o takich typowych kursach, które cieszą się zawsze e, największą popularnością, na, na przykład kursy e, szycia chirurgicznego. E, na każdej z uczelni będzie coś zupełnie innego. AWF na przykład będzie mówił bardzo dużo o aktywności fizycznej, o e, wykorzystaniu nowych technologii w nauce, w praktyce, będą tam warsztaty z ciałem, ze świadomą pracą z ciałem. Mamy też warsztaty w Polskiej Akademii Nauk w oddziale w Poznaniu, gdzie możemy też poznać systemy kwantowe za pomocą takich gier planszowych dla dzieci. Będą, można, będzie można poznać różne gatunki grzybów, uczyć się odpowiedzialności, wcielić się w rolę badaczy, przyrody, ale i nie tylko, bo tak jak wiemy, no to uniwersytet tworzony jest przez różne jednostki i przez wielu organizacji. A czy wydarzenie skierowane jest wyłącznie do świata akademickiego, czy na wydarzenie obowiązują zapisy? Jak to wygląda? Wydarzenie jest otwarte, niektóre z warsztatów e, potrzebują mieć zapisy ze względu na ograniczoną ilość odwiedzających, więc wszystko można znaleźć na naszej stronie in internetowej. Jest to wydarzenie otwarte dla wszystkich miłośników sztuki, od dzieci najmłodszych po e, szkolną, młodzież, ale także dorosłych i seniorów. Zawsze mamy bardzo szeroki program, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A gdzie można znaleźć informacje na temat tego wydarzenia? najlepiej przez stronę internetową festiwal.amu.edu.pl i tam mamy kilka właśnie takich zakładek, w których można znaleźć informacje o nas jako o festiwalu, ale także o informacje o organizatorach, programy szczegółowe i tam też informacje, w jaki sposób można się zapisać. Dużo wydarzeń jest też otwartych, także nie trzeba nawet zaglądać, można przyjść w przyszłym tygodniu i odwiedzić poznańskie uczelnie. Dokładnie tak. Wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Chciałbym jeszcze także zapytać, w jaki sposób można się zapisać na te wydarzenia? Czy jest to jakaś jedna konkretna lista, czy do każdego z nich jest osobno link powiedzmy? Tak jak powiedziałam, na zakładce w stronie internetowej festiwal.am.edu.pl jest zakładka organizatorzy i plan wydarzenia. I tam każdy z organizatorów ma już swoją konkretną zakładkę z wypisanymi swoimi warsztatami czy wykładami. I przy każdym z tych warsztatów napisane jest dokładnie, w jaki sposób można się zapisać, bądź nie trzeba się zapisywać. Najczęściej jest to forma mailowa, także dostępna myślę, że dla nas wszystkich. No właśnie, a jako, że jest to już 29. edycja wydarzenia, chciałbym zapytać, czy bieżąca tegoroczna edycja jakoś szczególnie różni się od poprzednich lat? Co się wyróżnia? Każda edycja jest inna, bo mamy tematy przewodnie. W tym roku jest tematem przewodnim Jakość. Także co roku skupiamy się i krążymy gdzieś wokół konkretnych tematów, które wydają nam się ważne w społeczeństwie i takie, które są często też ponadczasowe i oddają jakąś odpowiedzialność za to, co dzieje się wokół nas. Także myślę, że dużo nowości czeka na uczestników, ale też nie rezygnujemy nigdy z naszych topowych tematów i topowych warsztatów, które cieszą się ogromną, ogromnym zainteresowaniem i zawsze zbierają bardzo dużo uczestników. Powoli będziemy już zmierzać do końca, dlatego y, zmierzając do końca chciałbym jeszcze zapytać, czego mogą spodziewać się osoby biorące udział, bądź jeszcze zastanawiające się nad wzięciem udziału w wydarzeniu? Myślę, że mogą spodziewać się dużej otwartości, dużo radości przede wszystkim, bo ten festiwal zrzesza w sobie bardzo dużo osób ze świata nauki, ze świata sztuki, ale i nie tylko. Współorganizują go również studenci, którzy są bardzo otwarci na rozmowę, na doświadczanie, także osoby biorące udział w naszym festiwalu będą mogły doświadczyć takich takiego świętowania nauki i sztuki i doznania jej też na własnej skórze, bo większość z tych wydarzeń, które będą się działy, są praktycznymi, są takimi otwartymi warsztatami interaktywnymi, w których można, tak jak już powiedziałam, doświadczyć tego i spróbować czegoś po raz pierwszy, albo też poczuć coś na własnej skórze. Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu zarówno miłośników sztuki, jak i miłośników nauki. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Żynski Już za niecałą minutę nasze zegary wskażą godzinę 16.30. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy do wysłuchania mini audycji pod tytułem Odrestaurowani. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16.30. Cześć wszystkim, z tej strony Adam i witam Was w kolejnym odcinku z mojej miniserii od A do B. Razem ze mną w studiu dzisiaj jest... Cześć, jestem Antoni, obecnie studiuję na drugim roku mechaniki i budowę maszyn na Politechnice Poznańskiej. Jestem z Poznania. I tyle sobie mogę powiedzieć. To w takim razie, Antoni, powiedz mi, z jakim samochodem ty dzisiaj tutaj przyszedłeś? Wiesz co? Przychodzę tutaj dzisiaj z samochodem produkcji rosyjskiej Łada Niwa, a dokładniej Was 21214, produkowanym od roku 1977, tak naprawdę po dzień dzisiejszy. Jest to samochód, który konstrukcyjnie bardziej przypomina przewróconego Toyota, niż faktycznie coś, co powinno jeździć, ale... Fakt faktem sprawia jednak więcej furory i więcej tak naprawdę spojrzeń na ulicach niż niejedno nowe Porsche. No myślę, że jakby na samo słowo łada zna praktycznie każdy, kto chociaż do internetu kiedykolwiek wszedł albo w ogóle cokolwiek o motoryzacji słyszał. Samochód swoją drogą strasznie długo produkowany. Mógłbyś parę słów na ten temat powiedzieć? E, tak, jest on długo produkowany, no bo no, ciężko jest udoskonalić doskonałość po prostu. Ciężko. <grym> <grym> nie, no, W tym wypadku by się dało to udoskonalić, ale wynika to z tego po prostu, że dalej jest na to popyt, dalej jest popularny i dalej jest tak naprawdę najtańszym samochodem terenowym z napędem na 4 koła. Chociaż to też nie jest do końca prawda, że jest to samochód terenowy, bo nigdy nim nie był i nigdy nie będzie. Jest to można powiedzieć tak naprawdę początek i pierwszy krok w stronę plagi, która teraz obejmuje wszystkie miasta, czyli tak zwany SUV. Nazwałbyś ten samochód jednym z pierwszych słów? Tak, na podstawie właśnie ładny, w 1979 roku Mercedes Benz wypuścił swojego pierwszego Gelende wagona, zwanego potocznie G klasą No cóż, ja tutaj nie będę jakby wybierał strony co do tego, czy sufy są dobre, czy złe. To już jakby każdemu co do decyzji pozostawię. E, mówiłeś o usprawnieniach. Z tego co na grupie wysyłałeś. Ty w tym samochodzie usprawnień zrobiłeś całkiem sporo. Myślę, że masz dosyć obszerną historię z tym autem. E, co mógłbyś tutaj dopowiedzieć na temat tych Napraw. Wiesz co, nie powiedziałbym, że zrobiłem jakieś usprawnienia. Jedyne co to bardziej przystosowałem go do obecnych warunków. To znaczy zmieniłem opony na trochę bardziej drogowe. Hamulce na pewno wymieniłem, bo cały czas z nimi jest po prostu jakiś problem. Cokolwiek coś zrobię, to mi przeciekają i nie da się nic z tym zrobić niż po prostu dolewać więcej płynów. Można, można powiedzieć, że tak naprawdę że hybrydą i to w większych <śmiech> krokach, bo nie daj, że mi pali benzynę a olej, to teraz jeszcze płyn hamulcowy bierze. No na też różne rodzaje napędu jeszcze nie słyszałem. <śmiech> no to właśnie teraz słyszę. Wiesz co, z usprawnień no to największe rzeczy jaką tam zrobiłem to chyba wymieniłem uszczelkę pod głowicą i to praktycznie bez wcześniejszej jakiejkolwiek wiedzy mechanicznej po prostu sam się za to zabrałem i co jest ciekawe, dało się to zrobić tak naprawdę przy pomocy dwóch, może trzech kluczy nasadowych, przez co pokazuje to jak prosto jest ta konstrukcja, jak bardzo nakierowana na to, że jak coś się stanie to masz to zrobić po prostu sam. Czyli mówisz, że da się, mimo tego, że żadnego doświadczenia nie miałeś wcześniej, to... No, jakby nie patrzeć, przyjechałeś tutaj tym samochodem, więc on jeździ. Tak, jeździ i uważam, że da się. Obecnie tak naprawdę przy tym, jak mamy rozwinięty internet, to bez problemu da się wszystko znaleźć, wszystko wyszukać, wszystko zrobić. No i Łada też, myślę, ma dość obszerną grupę fanów. Jak nie w Polsce, to za granicą zawsze się znajdzie jakieś forum, na którym napisali na temat tego, jak coś naprawić. Tak, to jest prawda. Tutaj forum, jeśli chodzi o miłośników Łady, jest bardzo szerokie i o dziwo największy znajduje się bodajże w Niemczech, można powiedzieć, bo Niemcy kochają ten samochód za swoją cenę, no prostotę. Powiem Ci, że kompletnie nie spodziewałem się tego kierunku, myślałem, że bardziej właśnie w drugą stronę pójdziesz. Nie, Łada była faktycznie hitem eksportowym tak naprawdę na Niemcy do tego stopnia, że to był jedyny kraj, w którym jak eksportowali same swoje samochody, to mieli nawet naklejki po niemiecku, a nie po rosyjsku. O proszę. Czyli samochód tak naprawdę swoją popularnością na wschodzie, na zachodzie Królował, a polska jakoś tak ominął, bo jakby on jest popularny, ale nie widuje się go tak często na drogach. Nie, Polskę ominął, ponieważ u nas dużo bardziej, jeśli chodzi o samochody terenowe, popularne są na przykład patrole, popularne są xj a łada właśnie jest znana z tego, że jest jednak sowiecka, a w Polsce... Może przez tak naprawdę to, że byliśmy za komuny Mamy średnie zdanie o rzeczach rosyjskich Więc no i też to, że jednak faktycznie no, Jako posiadacz Łady jestem w stanie zgodzić się z tym, że jest zawodna Więc ona faktycznie była raczej traktowana Jako taki pojazd do całkowitego Przez to naprawdę ciężko jest znaleźć teraz Ładę w dobrym egzemplarzu Wszystkie są po prostu całe zardzewiałe Wszystkie jęczą, rzężą no dobra, czyli wiadomo, że miałeś z tym samochodem i dobre, i złe przeżycia, to jeszcze jakbyś mógł mi tak uogólnić na sam koniec, jak takim samochodem się jeździ na co dzień, jak się z nim żyje, jak wygląda w ogóle eksploatacja takiego samochodu. Wiesz co, jeżdżenie jest o tyle ciekawe, że przykładowo kierownica i pedały nie są w osi z fotelem kierowcy, są trochę bardziej przesunięte do prawej strony. Daje mi to trochę zaletę, bo mam lekką skoliozę, więc samochód jest praktycznie zbudowany dla mnie. Ale faktycznie jeśli pominać brak ABS-u, brak poduszek powietrznych, wspomagania kierownicy, to moim zdaniem w zupełności da się tym jeździć i tak naprawdę jest to Moim prywatnym zdaniem jeden z lepszych po prostu pojazdów do nauki jazdy, ponieważ zderzaki wszystko są zrobione z zamysłem tego, że mają faktycznie się stykać, mają dotykać. No faktycznie, jak patrzyłem na niego, to tam z 5 centymetrów między zderzakiem a samochodem jest. Tak, więc jak gdzieś parkuje coś, to do styku i... Masz i czujniki wiem, że parkowania. Tak. Chociaż, <laughs> okay. chociaż inne, inni kierowcy nie przepadają za tymi czujnikami. Myślę, że niestety tutaj musimy powoli kończyć, ponieważ nas, nasz czas dobiegł końca. Yy, Antoni, dziękuję Ci bardzo za pojazd. Zawierzenie się na antenie i za o swoim samochodzie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś Cię tutaj usłyszymy. Bardzo A chętnie. pozostałym dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe utrenovation. Poniedziałek, 16.30. Autopromocja Next Best i Radioafera grają razem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 Bo Bosku, mówię, co to się stanęło? Budujemy odporność na kryzysy Małe i duże W sposób niesztampowy I przede wszystkim niebechapowski Audycja Lotnik Krysie Wtorek, godzina 9.30 Aferzasta, lista przebojów Radia Afera 25 utworów, które wybierasz ty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 Dostępnym na stronie reklama studencki. shit Rozpoznaję, czy to twoje ręce Pozostawiły tu ślad Zatrzymaj się, zanim znikniesz cała Nie jestem pewny, jak jestem Chociaż nie zmienia się twarz Ostatnio Przypominamy o naszym dzisiejszym patrolowym konkursie, w którym do wygrania jest jedna wejściówka podwójna na koncert Michael Pipo Quincha Quartet.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 W ogóle. Odpowiedź oczywiście należy uzasadnić, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Na Wasze odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18. A na naszej antenie teraz bezsenna z utworem Tylko Biegni. pogoni za złotem, którego nie ma. pogoni za szczęściem, na które czy nie staw. Już jutro odbywa się kolejne wydarzenie z cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Jutrzejszy wykład zostanie wygłoszony przez panią profesora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, czyli pani dokt panią doktora habilitowaną Magdalenę Graf z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej uam -u. Wydarzenie będzie się odbywać, cały wykład otwarty pod hasłem Historia, współczesność i przyszłość badań na nazewniczych, czyli w Poznaniu, dla Poznania, o Poznaniu. Wydarzenie odbywa się, tak jak wcześniej wspominałem, jutro o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek. Wszelakie szczegóły znajdziecie rzecz jasna na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warto także na pewno dodać, że wstęp na wydarzenie jest wolny. W związku z, tym, z czym bardzo serdecznie zapraszamy. We'll I'm right Bardzo ciekawy wykład otwarty odbywa się także na Politechnice Poznańskiej. Tematem tego wykładu otwartego będzie suma modulo dwóch zmiennych losowych, właściwości i zastosowania. Wykład zostanie wygłoszony przez pana profesora Mieczysława Jessa, a warto także na pewno dodać, że wydarzenie odbywa się już w najbliższy czwartek, czyli 16 kwietnia o godzinie 16 w sali numer 123 Biblioteki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Wszelkie szczegóły, a także opis tego wydarzenia znajdzie Oczywiście na stronie Politechniki, w związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, a tymczasem kolejny utwór. na 98 i 6 The sex, I live to an aesthetic sense. Feed them wonder how it sounds when you're wet. Pick me in your back when your broom gets low. Stick me in your shoulder. do godziny 17. Zapraszamy na serwis informacyjny na grzyb zapraszam. Węgierska opozycja zwycięża we wczorajszych wyborach parlamentarnych. Po przeliczeniu niemal 99% głosów zdecydowanie wygrywa partia Tisza z wynikiem 53%, a partia Fidesz otrzymuje 38% głosów. Prognozowany podział mandatów po uwzględnieniu list partyjnych i wyników z okręgów jednomandatowych wskazuje na przekazanie partii opozycyjnej 138 mandatów, co przekracza wymaganą do osiągnięcia większości konstytucyjnej liczbę 133 mandatów. Tym samym dotychczasowe. premier Węgier Viktor Orban żegna się ze stanowiskiem ustępując prawdopodobnie miejsce liderowej zwycięskiej partii Peterowi Madziarowi. Frekwencja podczas wyborów była rekordowa, bo do urn poszło niemal 80% obywateli. wiosenna edycja Vampiriady, czyli największej studenckiej akcji honorowego krwiodawstwa w Polsce, organizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jutro i pojutrze chętni do oddania krwi mogą się udać do przestrzeni Welcome Center na terenie Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy ulicy Święty Marcin, obok Kazamek. Punkt pobrań jest czynny w godzinach od 9 do 15. Nie każdy może wziąć udział w akcji. Choroba przewlekła czy branie dla leków. Kolejne to ciąża. Jeżeli ktoś jest w ciąży, to pół roku po ciąży nie może oddawać krwi. Również do pół roku po zrobieniu tatuażu nie można. Jeśli było się za granicą, czas, który musi upłynąć między powrotem zagranicy a oddaniem krwi, to jest około dwóch, trzech miesięcy. Informuje Helena Piasecka z niezależnego zrzeszenia studentów UAM. W tym roku w Wampiriadzie wzi wzięła już udział Politechnika Poznańska, a akcję będzie organizować jeszcze Uniwersytety przyro Przyrodnicze oraz Ekonomiczne. Więcej informacji znajdziecie na fanpage'u Wampiriada Poznań na Facebooku. Mecze, wyniki, emocje, Poznańskie koszykarki tworzą historię W sobotnim wyjazdowym meczu zawodniczki NEA AZS Politechnika Poznań Wygrały z literkami ze sezonu Zasadniczego drużyną NEA AJP Gorzów Wielkopolski Awansując tym samym do finału Mistrzostw Polski po raz pierwszy od 22 lat Zespoły rozegrały 5 spotkań Półfinałowych grając do trzech Zwycięskich meczów Ostatecznie w ostatnim spotkaniu poznanianki Pewnie wygrały z faworytkami z Gorzowa Kończąc spotkanie z wynikiem 80 do 60 To było niesamowite przeżycie zapewnia rozgrywająca akademiczek Malina Piasecka. Cała atmosfera na hali, kibice gorzowscy, nasi kibice, nasza gra, generalnie sam mecz, oprawa. Ja w ogóle myślę, że tak po sezonie to będzie jeden z lepszych meczy, tak do wspominania. W wielkim finale podopieczne Wojciecha Szawarskiego zagrają z drużyną Lotto AZS UMCS Lublin, która w półfinale pokonała zespół z Wrocławia. Pierwsze spotkanie o złoto odbędzie się już jutro w Lublinie, a rywalizacja potrwa najpóźniej do 20 tego 2 kwietnia. Koncertowy rozkład jazdy w radiu Afera. Klub jazzowy Blue Note zaprasza na kwietniowe koncerty. W najbliższą niedzielę na poznańskiej scenie wystąpi światowy.